Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemon. Grunt to fundament. Dzień dobry państwu. Alina Baniecka, Fundacja Fundament. Moim gościem jest Maciej Żbik, instruktor Chikung Fundacji Fundament. Dzień dobry państwu. Maćku, porozmawiamy dzisiaj o odczuciach ćwiczących, Chikung o efektach synergii czy można poczuć tą regenerarną energię. Ćwicząc Chikung Qigong... Chcąc, nie chcąc, doprowadzamy do rozluźnienia napięć w ciele. Oprócz innych efektów oczywiście. To jest pierwszy, który się pojawia. Gdy przychodzą ćwiczyć osoby bardzo zestresowane i przyzwyczajone do utrzymywania silnych napięć, to pierwszym efektem, jaki odczuwają, to ból mięśni i często również zakłasy. To jest, to jest pierwszy efekt, który się pojawia. To jest opór to jest wynik oporu, jaki stawiamy, rozluźnieniu się. Kolejnym efektem jest oczywiście w końcu rozluźnienie całego ciała, no i dalej pobudzenie energii w meridianach, również dookoła ciała. Osoby wrażliwe rzeczywiście odczuwają różne efekty. Nie chciałbym promować chikung jako narzędzia do osiągania niesamowitych wrażeń, ale rzeczywiście można liczyć na to, że poczuje się różne zmiany na skórze ruch energii wewnątrz organizmu i, i często są to takie dosyć spektakularne zjawiska. To jest miłe, niemiłe odczucie. Zaskakujące, ale miłe. Trudno opisać słowami, więc nie podejmę się, to każdy odczuwa indywidualnie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to jest efekt uboczny. Czuczenie polega na zharmonizowaniu wszystkich funkcji w organizmie, wyciszeniu na pobudzeniu energii, leczeniu miejsc chorych, nie na poszukiwaniu sensacji. Dobrze, to powiedz, gdzie możemy się nauczyć kung i tym, gdzie ćwiczyć, czy samemu, czy w grupie, jak Qigong, często? Chikung najlepiej nauczyć się w trakcie kursu. Jest to najprostsza metoda. Odradzam naukę chikung tej G, czy też innych systemów związanych z pobudzaniem energii, jedynie z podręcznika bądź kasety. Dlatego, że niezwykle ważny jest pozawerbalny przekaz pomiędzy instruktorem, a, a ćwiczącymi. Zatem przynajmniej na kursie najlepiej ćwiczyć z instruktorem i od niego uczyć się na żywo. Czy w grupie, czy samym? Oczywiście, że lepiej jest ćwiczyć w grupie. Przede wszystkim jesteśmy zmotywowani do tego, żeby ćwiczyć tyle razy, ile razy grupa się na to umówiła. Za, czy... Zatem lenistwo jest źle widziane i ćwiczymy dłużej. A jak często powinniśmy ćwiczyć? No, Jak najczęściej, oczywiście. Rano czy wieczorem. Natomiast ćwiczymy w miarę możliwości. Ćwiczenie, ćwiczenie przez godzinę bądź półtorej, dwa razy w tygodniu już powoduje widoczne efekty w samopoczuciu i w stanie zdrowia po kilku miesiącach praktyki, oczywiście, jeśli chodzi o zdrowie. Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Maciej Żwik, instruktor Czikung Fundacji Fundament. A do usłyszenia mówi Alina Baniecka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.